Get everything God has for you today. Weź wszystko, co Bóg ma dla Ciebie dzisiaj. Pamiętaj, ja powiedziałem Panu, nie do czyni na Ziemi nic.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 a kilka lat później Bóg daje nowe odnowienie swojego ducha. I ta grupa tutaj nie ma możliwości wejść w nowe błogosławieństwa. Marzą tylko o tym, co Bóg zwykł robić. Ale ja wierzę, że jej serca są tworzone że możesz przenosić się z błogosławieństwa do błogosławieństwa do błogosławieństwa. Hallelujah! My chcemy świeżego oleju Powiedz świeża olija. My chcemy świeżej oliwy z nieba Stary olej, stara oliwa była dobra w swoich dniach Ale nowa oliwa jest odświeżająca Teraz, chwała Bogu Hallelujah. Czy jesteście gotowi? Uh, we a, a from our, our ship Przyjęliśmy wiadomość z naszego statku. It's Dopływa Do Północy. It's the of the Ocean at this w tym momencie jest w środku oceanu Atlantyckiego, coming, uh, i pójdzie w kierunku Związku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 My chcemy przynieść szczęście ludziom My chcemy przynieść zadowolenie i wypełnienie w ich życiach I my chcemy, żeby wiedzieli, że Bóg odpowiada na ich pytania i na ich prośby i modlitwy Kiedy proszą Boże, zaspokój mojej potrzeby I to przychodzi statkiem z morza Przesłane przez cudownych ludzi Bożych I w następnym miesiącu będą to mieć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 Peter's shadow heal people. Cień Piotra uzdrowia ludzi Co robi Twój cień Jeżeli jest pełen Ducha Świętego To rzuca błogosławieństwo Błogosławieństwo uzdrowienia Błogosławieństwo nadziei Chodźmy wysoko I rzucajmy wielki cień Żeby świat wiedział, że jesteśmy tutaj Że jesteśmy odważni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 Dzisiaj chcę przeczytać ci o samym sobie O tobie, ty jesteś sprawiedliwością Boże? I czytajmy W powieści 28,1 Powiedziane jest, że niegodziwy ucieka, gdy go nie goni Ale sprawiedliwy jest odważny jak lew Hej, jeżeli jesteś sprawiedliwy nie jesteś mięczakiem. Nie uciekasz cały czas. Jesteś odważny jak lew. Tak będą postępować w Człowiek, który jest słaby, przychodzi do Boga i staje się silny. Jest siła w Bogu. Hallelujah!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 Mądrość rozjaśnia oblicze człowieka, lecz srogość jego oblicza z nich, kształca z go. Z nich kształca jego. I said, that. God said that. That your face Twoja odwaga <coughs> będzie widziałem na twojej twarzy. Twoje oczy będą odważne, twoja twarz będzie odważna. My chcemy iść ze sobą. oczy. Patrząc, gdzie patrzymy? mówimy. z odważnymi oczami, z otwartymi celami. I, I, I się na naszej twarzy. I siła i zdeterminowanie. I gdy wychodzimy na świat, to jest siła w nas. Oni patrzą na nas. W południowej Afryce spotkałem czarownika. On był największym czarownikiem w południowej Afryce. Ja powiedziałem, jak ty wiesz. Ponieważ wszyscy inni czarownicy przychodzą do mnie po pomoc. Więc ja zgaduję, że jesteś największy. Więc ja się zgadzam, że jesteś największy. Jeżeli przychodzą do ciebie po pomoc, to musisz być na ile większy, musisz być numer jeden. I mówić do niego. I, he sat real quiet. Uh -huh. I bardzo cicho powiedział. He never said a word. Siedział cicho i nic nie mówił. Powiedziałem, Nie masz nic do powiedzenia? No. Biedział, nie. Powiedział: Nie. Dlaczego? Said, as as On powiedział: Twoje oblicze jest jasne jak światło. I boję się powiedzieć cokolwiek. <laughs> Hallelujah! Halleluja!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 i jeżeli mamy podpisać coś, mamy to zrobić, a diabeł mój dziewczyn Ja poszedłem, żeby zobaczyć yeah. człowieka, oh, he żeby he says, podpisać he papiery i, I on so, będzie I said I don't have time. Ja powiedział: "Nie mam czasu. tam be, uh, I tam stanęłem. And I said, I have a word for you. Będzie, mam słowo dla ciebie. A mam tysiąc dorosłych. Będziemy maszerować ulicą. Będziemy mieć znaki. I twoje imię będzie na każdej z nich. Czy musi być głosowanie na ciebie? You are not worthy to be in. I tak to będzie miało miejsce. Unless you sign the paper. I lepiej podpisz ten papier. Yes. Będzie tak. My, my Masz papier. To była moja twarz Bóg tam był Jezus tam był Siła tam była I On nie mógł tego znieść Podpisał to My nie musimy bać się diabła My nie musimy bać się człowieka Bądź, o Bóg umieszcza siłę na naszej twarzy Hallelujah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 Co robisz z takimi ludźmi? Have a prayer Get them on the floor. ich na podłodze. And I mów się. a jest radość w waszym sercu. I odszedł. Każdy może krytykować. Yeah. Ale kilka tylko może budować. God, God I you Bóg chce budowniczy. Be Hallelujah! Hallelujah!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 Wszyscy są przeciwko nam. Daj nam odwagę, żebyśmy mogli mówić swoje słowo, żebyś wyciągnął swoją rękę, aby ustawiać ludzi ze znakami i cudami, żeby one mogły być uczynione w imieniu Twojego Świętego Dziecka Jezusa. I powiedzieli, że gdy modlili się, miasto było miejsce pociesione. I zgromadzeni byli razem. Wszyscy wypełnili byli duchem świętym. I mówili słowo Boże z odwagą. My wiemy, skąd przychodzi odwaga. Studiowanie słowa, modlenie się, bycie z Bożymi ludźmi, to przynosi tego do nas.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 Ale Bóg przemówił do Jego serca. Jego imię wymienione jest 20 razy, 21 razy w Biblii. Kiedy Bóg mówi o Tobie 21 razy, to musisz być całkiem ważny. I On wzrosnął budując cegły dla króla faraona. Nie miał Nie miał zapłaty.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 Gotowy. Odważni ludzie szybko przystosowują się do szybkich ludzi, a słabi ludzie zgromadzają się ze słabymi ludźmi. W jakim kierunku masz grawitację?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 ja mówię, ja znam kogoś innego, kto będzie miał większe zadowolenie z Ciebie niż ja. Ponieważ I ja nienawidzę widzę Ja jestem win. zwycięzcą. Ja zwyciężam za każdym razem. Ja nigdy nie tracę. Ja nigdy nie straciłem nic w moim życiu. Ja nie wierzę w stracenców. Jezus Chrystus jest moją siłą. Jestem odważny. jestem odważny. Jestem odważny. Czy to jest w Chinach Czy to jest w Indiach Czy to jest w Europie Jesteśmy uh, z Gdzieścami. W imię Jezusa I to daje Ci wiele zabawy też Przyjeżdżałem z Wietnamu from Vietnam on a boat across to Hong Kong. Z Wietnamu, do Horkongu, It was called China. boat. dni podróży. Przez zatokę Tonkin. And, and, uh, in the dining room. I w Chcę powiedział, będzie sit tutaj. Thank you, sir. Ja dziękuję panie. Usiadłem za stołem. I, looked at the I popatrzyłem na menu. A man across there. I tam był człowiek naprzeciw mnie. A handsome man. Wielki człowiek. He sat down. Straszny. Usiadłem bardzo delikatnie. Bowed his head about two inches. swoją twarz. Saying good evening, sir. Dobry, panie. Uh, he said I am a banker. Jestem bankierem. I have banks in Vietnam. Mam banki w Vietnami. I have banks in Hong Kong. Mam banki w Wietnamie, w Hongkongu, de Co What do you do? So therapist. Oh. I said na Ah, Idąc do jadalni, gdy wyszedłem na hoteł i zacząłem And began to look into the water. Was angry at seeing a religious man. on the zły of a Well, I my dinner. I'd already paid for it. I zjadłem obiad Nie zapłaciłem za niego I nie będę tak głupi jak bankier, żeby wyjść i stawić I obiad Zjadłem mój obiad Then I wówczas poszedłem tam, gdzie on był I, I, I popatrzyłem na niego Czy to może nie jest piękne, powiedziałem nie zgaduję się, że twój bank to zrobił. On powiedział, nie. Ja powiedziałem, kto to zrobił, jeśli twój bank nie zrobił, tego może. On powiedział, nie wiem. To ja ci powiem, Bóg, któremu służę. Dlaczego nie nienawidzisz religii? Wtedy miałem 17 lat, kapłan rzymskokatolicki dał mi karabin, włożył świętą wodę do niego i przykał świętą wodą, świętą wodą na mnie i mówić zabiję Niemców ja powiedziałem nie nie mogę on powiedział musi. ja nie muszę powiedziałem i powiedziałem od tego momentu nigdy nie byłem w kościele on nienawidził religii ja powiedziałem dobrze Robisz to? Zapytał. Ja Powiedz, że powiem Ci moją historię. Umierałem na, na gruźlicę. I to ktoś dali mi dwie godziny życia. I powiedziałem Bogu: Jeżeli pozwolisz mi żyć, będę głosić ludziom. Tak jak Ty. I jeżdżę po całym świecie. Szukam ludzi jak Ty.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 ja powiedziałem, tak. Czy powiesz te słowa? Ja powiedziałem, połóż tu rękę. Ja powiedziałem, Boże, jestem grzesznikiem I idę do piekła. Czy będziesz mieć miłosierdzie dla mnie i zbawisz moją duszę, żebym mógł pościć do nieba? I on powtórzył te słowa. i staliśmy tam dłużej i słońcem wyszło i byliśmy tam cały noc. I patrzył na mnie się, śmiał i mówili, że jest śniadanie ale ja nie miałem obiadu jeszcze a ja powiedziałem, ja miałem obiad ale jestem gotowy na śniadanie czy zechciałbyś jeść ze mną? O, czemu nie? jeżeli nie będziesz przeklinał więcej. On nie będę przeklinał już. I usiadł tam. A ja usiadłem tu. I mówię, po, mówię, pomodlimy się najpierw. Ale mówi, o, to miło. I modliłem się. I on mówi, Jestem taki szczęśliwy. Ja mówi, Nigdy nie rozmawiałem cały dzień z religijnym człowiekiem. Jestem taki szczęśliwy. Mówi, Za kilka minut. Mówi, Mój prywatny jacht będzie tutaj. Ja nie chcę do miasta wpływać w tą łodzią. Czy chciałbyś popłynąć ze mną, wpłynąć do miasta moim jachtem prywatnym? O, mogę to zrobić. I gdzie zatokowaliśmy? On objął mnie. I mówi, Mog, gdzie, jak mogę znaleźć kogoś jak ty. Nie miałem nikogo w całym życiu jak ty. Ja powiedziałem, jest wiele kichów. Musisz popatrzeć lepiej. A znajdziesz ich. Co to uczyniło? Odważna twarz dla Jezusa Chrystusa. Ja odrzuciłem jego twarz nienawiści i niebu. Ja pokazałem moją twarz Jezusa i miłości. I rozwalimy jego twarz w kawałki. I on przyjął Jezusa w swoim życiu. Hallelujah! Halleluja! Taylor found Moses. Kaleb z mojżeszą. I mówi, ja będę z Tobą jak długo tylko mogę. Siła ma do siły. On był obecny. Gdy dziesięć plag przyszło, mówi, taj to. Tajem to, Był tam aż ostatnio. Gdy rozległ się krzyk, gdy pierworodni byli zabici. Słysza, jest czas, żeby zebrać łupy, chłopaki. Pracowaliście 300 lat Radmo. Zbierzcie wszystko, co mają. I weźcie to i miejmy banki. Zbierzcie wszystkie z i srebro. Idziemy do domu. Bez zapłaty. Mamy wszystkie za... rzeczy. I Kale prowadzi. Stał z Mojżeszem. And they went out through the I przez and he stayed real close to Moses. I on, on był bardzo blisko Mojżesza. With all Ze wszystkimi problemami, które mieli. This young man ten młody człowiek. Stayed with a strong man Pozostawał z silnym człowiekiem. And said, I'm gonna walk tall. I powiedział, ja będę chodzić wysoko. Just, just like you. Tak jak ty. He learned all the arts of war. Ale, Nauczył się wszystkiej sztuki ale, wojennej. He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 i on z Jezuem i dzisiejszymi nimi pośli wyśledzić ziemię, który należał do nich to było ich dziedzictwo i zobaczył te rzeczy te mury i mówił, ja wskoczył na nie Widział tych gigantów I mówi, uważajcie, bo ja was zniszczę. Zobaczył owoce. i mówi, weźmy trochę winogron. I powrócili, ale było dziesięciu. Zawsze jest ten sposób. Jeżeli idzie za większością, zawsze będzie źle. W całej historii większość jeszcze nie była w porządku. Dziesiąt powróciło. Widzieli błędy, przeszkody, kłopoty. Przeszkody. Widzieli jak diabeł był wielki. I jak mały był Bóg. Ale dwóch mężów. Jezu i Kaleb. Słuchaj, co powiedzieli. We and, and, and Caleb, Caleb, the son of rent the their clothes. mówi, to jest dobra ziemia, opływa mlekiem i miodem. przez cały zimę. Widzieliśmy, przeszukaliśmy tę Ziemię. I to life. jest zdumiewająca, cudowna Ziemia. Like us, oh, okay. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, On wprowadzi nas he do tej, tej Ziemi. On to da nam. To jest Ziemia, która pływa miodem i mlekiem. <laughs> a dziesięciu nie zobaczyło żadnego mleka i nie mogli widzieć żadnego miodu oni ukrywali się przed, przed olbrzymami a gdy ukrywasz się przed diabłem nigdy dobrego nic nie znajdziesz ale jeżeli bijesz diabła będziesz miał miód i będziesz mieć mleko było dwóch i było dziesięciu i powiedziane, że dziesięciu mówiło do wszystkich ludzi i zniechęcało je. ich jest wiele zniechęcenia na świecie w ostatnich kilka dni byłem i słyszałem w mieście mówić to jest trudne miasto i zawsze odpowiadam To mówią mi wszędzie, gdzie jadę Oni nie wiedzą nic Oni nie wiedzą Jeżeli idziesz z domu do domu I wypędzasz demony I uzdrawiasz chorych I błogosławisz ludzi Żadnych miast nie ma, które są otwarte Po prostu nie pracujesz Hallelujah. Hallelujah. Halleluja. Halleluja. Halleluja! Halleluja! Moc Boża Może wszystko połamać na kawałki Jeżeli masz twarz, żeby stawić temu czoła I Bóg chce, żebyśmy wzięli wszystko na świecie To jest największy, największy moment W historii człowieka Potrzeba kolebów Odważnych Nie bojących się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 Ziemia zgniła. Potrzebują nas bardzo, bardzo. Więc powinniśmy chodzić wysoko i rzucać w wielki cień, że mogą nas znaleźć bardzo łatwo, żeby być nadzieją dla tego świata. Idźmy i weźmy ich. Podżer ważny. Podżer ważny. Halleluja. I chodź wysoko. W Jezusa. W Jak cudownie to było. Gdy ludzie chodzili z Bogiem w imieniu Jezusa. Mam tutaj notatki, o których chcę powiedzieć. Dziesięciu przekonało ludzi. Powrócili na pustynię. I popełnili pięć zęków. W 1 Corinthians wymienione. <laughs> number 1, Byli pełni pożądliwości. Mieli pożądliwość mięsa, pożądanie wody i pożądanie wszelkich rzeczy. I serce ich nie było w porządku przed Bogiem. Gdzie masz pożądanie rzeczy tego świata, to znaczy, że masz większą troskę o te rzeczy niż o Boga. Oni mieli pożądanie. I Biblia mówi, że byli Bałkwajcami. Chwalili Bałwany. Zapomnieli Jehovah, wielkiego Boga który stworzył niebo i ziemię i uwielbiali inne bogi. i powiedziane że popełniali grzechy seksualne byli niemoralnymi ludźmi to są ci, którzy żyli, nie obejmą ziemi obiecanej to są ci, którzy nie będą chodzić z Bogiem to są ci, którzy nie mają odwagi i zawsze są w pełni nieczystości i jest zawsze przyczyna, że nie masz odwagi i zwykle to jest dlatego, że jesteś daleko od Boga Nie tylko, że byli pełni w Ale powiedziałem, że kusili Chrystusa I powiedziałem, żebyśmy nie kusili Go, jak oni to czynili I to jest, gdy byli pobici I wielu umarli z tego powodu. So he mentions all of their sins Więc wymiany jest zegar. Ending up with Byli mordercami, zabójcami. A bunch of haters. Nie na widzowcami ludzi. I nie oh, weźli ziemi obyćami. And not one of them over 20 years old z wyjątkiem Kaleba i z wyjątkiem Josuego. Musieli grzebać milion ludzi i piasek bezcenny położyć na nich. Oni odrzucili, żeby chodzić z Bogiem nie bądź zdziwiony świecie, jeżeli widzisz ludzi, którzy nie idą z Bogiem ponieważ tych pięć problemów możesz znaleźć zawsze ale najważniejszą rzeczą jest Mojżesz nie mógł wejść do ziemi obiecanej Mojżesz umarł na on the and the, the 12th month of the 40 year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 Aaron, the high priest. Aaron, a the, the top man? na górze. Moses. Moses. Didn't get in. Nie, Nie wszedł. The top religious leader. lider. Aaron. Oh. He did not get in. Nie wszedł tam również. Umarł siódmego miesiąca 39 roku Było tylko 5 miesięcy Zmakać, żeby wejść I Bóg powiedział nie Ty jesteś tym, który uczynił bałwanę Ty nie szedłeś za mną zupełnie I była Miriam Ona prowadziła usługę w muzyki Miała uwielbienie God said, you can't go I Bóg powiedział, nie możesz wejść do Ciebie. Miriam, Miriam umarł. Pierwszego miesiąca 40 roku. So 40 roku. So died 40 roku. So died Więc ona umarła po pierwsze. Później Aron umarł mm -hmm. i Mojżesz poszedł na górę i umarł. Mm -hmm. But here was a man, Ale to jest człowiek, and który stworzył całym swoim sercem. I on wszedł do Ziemi Świętej. On posiadł Ziemię. I rzeczywiście to jest najbardziej fascynujące rzecz z całej Biblii. Ja chcę powiedzieć ci troszkę o tym. To jest to, co Biblia mówi o nim. And Joshua 14 and 16 Joshua 14 and Children of Joshua Gilgal now you know the things that Jehovah promised me at the time that Moses spoke to us in o tych rzeczach, które Bóg powiedział do mnie, gdy byliśmy Kadesh-Barnea. Ja 40, years old, 40 lat Gdy Bóg nas, abyśmy pospiegowali tę ziemię a good Ja przynosiłem dobry raport was in my heart. I to było w moim sercu He says, hey, Jednak moi brak yeah. Nie byli z Oni spowodowali, że Serce ludu było zastraszone i stopniało. Nigdy nie chcę mówić negatywnej rzeczy do ludzi i tu jest powiedziane, ale ja zupełnie wszedłem za Panem Bogiem. And to me. I Mojżesz przysiął, mm -hmm. że mogę mieć każdą, każdą ziemię, na której postawił moją stopę. And that I, would, I, would that I, And I że naleźliś do mnie na tym dzień. I ją. I teraz, to jest dziesiąty werset, I, I teraz, Bóg zachodzi przy życiu. Czy wiesz, że wiele ludzi umiera przedwcześnie? Czy wiesz, że każdy kuszący umarł? Ci, którzy żyli, gdy ja oni wszyscy są martwi. Jeden powiedział: Czy masz jakieś współzowodnictwo? Ja powiedziałem: Nie, ale oni są martwi. Dlaczego umarli? Myśleli nie chcieć Byli z nich Myśleli, że było ciężko. Oddali ducha. I umarli. A ja dopiero zacząłem. Ja dopiero zaczynam zaczynać. I jestem gotowy, żeby zacząć. You don't have to die. Nie musisz umierać przed Twoim czasem. Bóg może yy, rozszerzyć <głos> Twoje dni, jeżeli jesteś zajęty dla Boga. Werset 10. Bóg zachował mnie przy życiu. Przez te 45 lat. <głos> Przez 45 lat, które widzieli ziemię Sano, mieli powracać 45 lat później. Bóg powiedział te słowa do Mozesa, a teraz, tego dnia, mam 85 lat. I chcecie coś powiedzieć, mówi. Jestem tego dnia tak silny, jak tego dnia, kiedy masz już Mam siłę, tak jak On. Takie moja siła teraz jest taka, że mogę wskoczyć na nasz mur i mogę przeskoczyć ją. Dlatego patrz na dwunasty werset. Nie zapomnij Daj mi tę górę! O! Tej góry, które są so pełne gigantów, których miasta są wielkie. Z parowniami wokół. Pan je, A ja wypędzę ich stamtąd. Co za człowiek? 85 lat. Zabija olbrzymy. Jego imię było Kaleb. To znaczy odważny. 85 lat i nie poszedł na emeryturę. I nie zostawił wszystkiego. Ale powiedział, jestem wojownikiem. Nie zabierajcie mnie. Jestem ostry. Moja ręka jest szybka, mój miecz jest ostry. Ja wskoczę na ścianę, na mur, zwyciężam, Ja nie przyjdę w z skrwawiony. Ja nie przyjdę bez głowy. Ja jestem zwycięzcą!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 bardzo miło. Następnego wieczoru wzięliśmy się uczestników. się za chorych. I zrobiłem błąd. Ja powiedziałem: każdy, kto jest zapytany przez demon, niech tu nie przyjdzie. Myślisz, że przyjdzie jeden? Dwóch? Trzy. Ja nie czekciwałem z systu Wysi Ja chwyciłem tłumacze powiedziałem, że zrobiłeś błąd Tylko opętani przez demony To jest to, co masz Tylko opętani przez demony Tyle lepiej mieć odważną twarz Albo będzie czas, żeby wypuścić miejsce, zanim się modlisz Jezus brał tylko jednego na raz A ja mam teraz 300 I ja tego nigdy nie robiłem z 300 na raz Ja nie wiem, co zrobić z 300 na raz Więc podniosłem moje ręce I powiedziałem demony bójcie! I nie widziałeś niczego podobnego. Oni wszyscy upadli na podłogę w jednym czasie. Kupiąc, wyprostowując się, ruszając rękami, krzycząc. A powiedziałem, oj! Ja nigdy czegoś podobnego nie widziałem na świecie. Co ja zrobię? Ja tam nie byłem. Ulf tam nie był. Widziałem jedną dziewczynę, wyglądała gorzej niż wszyscy, więc wyskoczyłem z podium, było wyżej niż stół, zbiegłem tam i wziąłem trzech, powiedziałem dwóch, weź ją, podnieśli ją. Ona ciągle machała rękami, wrzeszczała i chwyciłem ją i przybliżyłem jej twarz, zamknij się! I diabeł rozumie angielski. Jej oczy zwiększyły i się i tańczyły. Jej twarz grzała i ruszała się we wszystkich kierunkach. Była okropna. Gdy patrzyłem w jej oczy, wyszedł męski głos. Jestem... Danube. Danube. Ja zabiję ją. Mój mikrofon był. Kilka tysięcy ludzi słuchało. Ja powiedziałem, Danube? Ja sam jestem Mr. Samro. Przedstawiając się. I come against you ja przychodzę do to, tobie przez krew Jezusa Chrystusa, o której stało się, że wiesz. I have come against you ja przychodzę do Ciebie we władzy Wielkiego Posłanictwa Jezusa Chrystusa. I ja mam diabeł, żeby te wody. Wyjdziej! Oczy się wyprostowały i kształt twarzy zmienił się. Już się. Była uzdrowiona. Did, did a and a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 I zobaczyłem, oni tam mieli setki lat wojny. Tam są ludzie, których krew była wylana na ulicę. I ten diabeł, który był w tej dziewczynie, był stary Daniel. On żył w wielkiej rzece, gdzie była krew ludzka z starego imperium austro-węgierskiego, gdzie tysiące było zabitych i zamordowanych jako niewolnicy. I te demony ciągle tam są. Ale Chrystus jest odpowiedzią. Chrystus jest odpowiedzią. Chrystus jest odpowiedzią. On nas Bóg posłał nas, ludzie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 Nie pyta, jak wielu Was jest, ponieważ one wszystkie są kłamcami. Powiedzą Ci, zgłóżdź a jest dwóch. Nie może wierzyć słowo, które mówią. Tylko to, co musisz zrobić, to przez Boży, chodź być! W ostatnim tygodniu wypędziliśmy wiele dżemonów. W ostatnim tygodniu. It was so easy Było tak łatwo to czynić. Ludzie z narkotkami. Złe religie. Religie związane z mocą demoniczną. I oni byli wyzwoleni. W 10 sekund. Mówiąc wyjdź. I nie musisz mówić o tym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 Pogorsza jest je lud, panie. Pogorsza, Twój lud panie. Błogosław młodych pastorów Niech będą pewni, że mają zdolność I mogą wypędzać demony I budować królestwo Boże I że nikt nie może stać przeciwko nich W imieniu Jezusa Chrystusa My jesteśmy zwycięzcami Jesteśmy zwycięzcami I mamy zwycięstwo teraz Hallelujah! Hallelujah! I to są największe dni, jakie mamy teraz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 Zacząłem w Nigerii i przekroczyłem Syberię i Rosję i linią transsiberyjską ekspresem. Dziewięć dni i nocy zajęło nam, żeby przyjechać tę ziemię. Przez Mińsk do Polski pojechaliśmy. W 1936 modliśmy się całą drogę.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 Ja odczuwam uzdrawiającą moc Która przychodzi do was Niektórzy byli głęboko zranieni Byłeś źle traktowany. Rodzina źle traktowała. Jesteś zraniony wewnątrz Nie możemy błogosławić świata Aż do momentu, gdy to wyrzuci siebie Kiedy Jezus był zdradzony przez Judasza Jezus nie był zraniony. Kiedy Piotr y, odrzucił Jezus, zaparł się go. Jezus nie był zraniony. Miał coś i Ty musisz mieć coś, co przezwycięża wszystko, co jest. I nie pozwól, aby kiedykolwiek Twoi duch szedł na dół. Muś, nigdy nie możesz, nie wolno Cię być zranionym. Dla Was, mężów, nie rańcie Waszych żon. Ja słucham mojej żony Mamy e, e, Na podłodze parkiet. Ja mogę słyszeć jak przychodzi Ja odczuwam jak jej obecność przychodzi I ja słucham jej Gdy ona śpiewa W łazience Albo w sypialni ale on gdzieś ubiera. Czy wszystko jest dobrze? Jest pieśń w jej sercu. Ona nie jest raniona my nie chcemy być zwolnieni. ja nie jestem zronionym człowiekiem ja nie mam żadnych smutnych historii, żeby wam opowiedzieć wszystko, co mogę powiedzieć jest cudowny Bóg i po 60 lat, latach On staje się jeszcze lepszy wydaje się, że wszystko jest lepsze Jego moc jest bardziej ewidentna Jego miłość jest większa On jest wielkim, cudownym, potężnym Bogiem Hallelujah. Niech Bóg uczyni Cię Kalebem. A to znaczy być odważnym. I niech diabeł to zobaczy. I niech ucieka siebie W imię Jezusa. Chwała Bóg. Brudę. Brudę. Czy przyjęliście coś z nieba dzisiaj? Weźcie to do swoich serc. I powiedz Ojcu, dziękuję Ci za to, że ty czynisz mnie. Kolebem. Jestem odważny. W imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję Pana. Hallelujah. Hallelujah. Dziękuję do pierwszej, zacznie się spotkanie o, dla pastorów, bądź, 12, 15, bądź pewien, czy zjesz lunch 15, czy obiad, który teraz będzie. Żeby było skończyć godzinie, jest właściwa godzina. 12.15, spotkanie dla pastorów.